Witam serdecznie w szesnastym odcinku Podcastofonu. Ten odcinek będzie jak PKP. Mały, obskurny, konduktor nieogolony, a w dodatku jeszcze okropnie spóźniony. Także nie będę już przedłużał. Witam się z Wami Andrzej Famielec i zapraszam do wysłuchania relacji 16 tygodnia polskiego podcastingu zawartego w katalogu podcastów na www.katalogpodcastow.pl Raz, raz, dwa, trzy.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 polskich podcastach. No, dźingiel minął, wybrałem chyba krótki. I zaczynamy. Najpierw o tym, że doszedł do nas nowy podcast do katalogu podcastów. Jest to cotygodniowa alternatywna audycja publicystyczna autorstwa Grzegorza Kosiorowskiego, zwanego S.S. pod tytułem... No właśnie, jaki to jest tytuł? Alternatywny przegląd tygodniowy, chyba. Aż muszę zobaczyć. Nie, przepraszam bardzo, to jest tydzień w sieci. Dzień na początek. Jeszcze tego ogłoszenie parafialne, że do naszego ukochanego katalogu doszedł tydzień w sieci, czyli streszczenie cotygodniowego alternatywnego, buu, buu, buu, buu. ale że się namierza. To jest cotygodniowa alternatywna audycja publicystyczna autora Grzegorza Kościorowskiego, zwanego też Est Est. Witamy kolejny można powiedzieć podcast z kontestacji. Jeśli się pomyliłem, napiszcie o tym w komentarzach. Jeżeli cokolwiek źle zrobię, napiszcie o tym w komentarzach. Jeżeli jakikolwiek autor, cokolwiek coś zrobi, co wam się spodoba lub nie podoba, napiszcie o tym w komentarzach. Komentarze są bardzo ważnym, można powiedzieć, feedbackiem o tym, co się robi, co się dzieje i to właśnie wyróżnia podcasting od innych form, że mamy tutaj kontakt z autorem. Możemy prowadzić z nim dyskusję, możemy z nim rozmawiać, możemy powiedzieć, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Pamiętajmy o tym, to jest jedyna nagroda, którą dostaje. Yy, jakikolwiek autor no za to, że nagrywa a teraz wracamy do naszego przeglądu pierwszym odcinkiem o, zaczynamy od na tego kwietnia jeszcze pierwszym odcinkiem do omówienia jest 6.34 z yy, 6.1966 19, Jacka Kuchmistrza jest to religijno-sjonistyczny podcast tak, odmusza on do refleksji yy, co współcześni ludzie zrobiliby z miłości do Jezusa Ciekawy podcast, ciężko go streścić, jego trzeba posłuchać, dlatego że tutaj Jacek posiłkuje się nam bardzo dobrą książką. I napiszcie mu, czy podoba się, czy wam się nie podoba ten sposób prowadzenia podcastu, bo bardzo czeka właśnie na relacje. I tak Jacku, moim zdaniem małe wyróżnienie. Później wisi mi to czyli Waldek Val, Graban z podcastu Wisi to sezon drugi, odcinek minus drugi. No, widzę, że tutaj ktoś zaczyna też dziwnie numerować, ale powiem tak. Jak ja zobaczyłem Wisi to stwierdziłem, że powinienem to odsłuchać. Później okazało się, że będę nagrywał podcastofonę. Tak spóźniony się okazało, także jak usłyszałem, zobaczyłem Wisi Mito, to o Boże, Wisi to. A tu nie, ludzie. Krótko. Typ tygodnia. Nie wiedziałem, że to kiedykolwiek powiem, ale typ tygodnia dla to jest dobry. Jeżeli takie będą następne wiesimi, to u kolego, to ja będę na Ciebie czekał. Będę na Ciebie czekał i zapowiada się, że piątki to będzie bardzo piękny dzień. To będzie dzień, w którym kogutki będą siedziały i tylko oglądały, przepraszam bardzo, słuchały podcastofonu. Nie podcastów co ja mówię, słuchały tylko podcastów. Oj, dzisiaj jestem naprawdę niewyspany, ale co się dziwić, takie życie, no, życie konduktora. Kolejny mamy odcinek, a przepraszam bardzo, jeszcze wisi mi to, dlaczego warto odsłuchać, dlatego że no, można powiedzieć, ja bym to nazwał takim coś Alanukast. dobre to to było, fajnie się tego słuchało i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego mam ochotę przesłuchać jeszcze raz, ale... Ale to jest taka opowieść, taka opowieść no, z delikatnym dreszczykiem, coś jak Karol Maj za dzieciaka. człowiek był zafascynowany. Dobra, przepraszam, miałem się nie rozwijać, lecimy dalej, bo wy musicie też się wysłuchać, a niedługo będzie następny podcastowo. No. Także, lecimy. Wyjazd integracyjny 2011, czyli Kino Miś, Arek, Przemek, Papa. No, powiem tak. Powiadają o wyjazdzie integracyjnym. Nie będę spoilować, bo... Zresztą, co ja będę spoilował? Werdykt jest na nie. Dlaczego na nie? Posłuchajcie. Ale co najważniejsze. Poza tym, że się pastwią na wjazdem integracyjnym. To nie są jeszcze raczki, ale powoli do tego raczkują. Ale mogę powiedzieć wam tak. Wreszcie ktoś mi opisał węże. Wiecie, takie spadaj. Czyli nie idź na ten film. Tak, dobre to było, mała nominacja. Zapraszam do wysłuchania. Warto posłuchać o węża. Szczególnie z pełnymi komentarzami, które pomagają osobom, można powiedzieć, niedowidzącym telewizora. Bo ja nie widzę telewizora nawet w domu, w mieszkaniu. Omijam ten pokój, gdzie jest telewizor. Zorientowanie się tego, co w ogóle leci, leciało i lecieć będzie. No, przechodzimy do następnej audycji. 13 kwietnia 2012. Teoria chaosu, Claude Monet i prawie 3 godziny o Saturnie. Wiecie co? Twój... 1000-kilometrowy obieg w kosmosie obok Saturnu. O. Fałszowanie zdjęć NASA. o Kosmici. o A nie pamiętam, byli reptylianie. Nie, nie wiem, nie pamiętam, już nie pamiętam, to było za długo, ale dobre to było. Jeździłem wtedy na rowerze po Krakowie, słuchałem tego podcastu i, i przez moment myślałem, że też widzę jakiegoś ufoka. Ale o tym kiedy indziej, może to jest coś, ja sam nagram. Yy, polecam do słuchania. Dobry odcinek, jak zwykle. Można powiedzieć z teorii chaosu. Później agent Tomasz pojawi się w kandydatów czysta, a wygra socjalista. O, tak. No, jak zwykle tutaj można powiedzieć, że e, jak nam Tomasz wrzuci dużo, bardzo dużo różnych tematów, to człowiek nie wie, w co ma rączki zanurzyć. Tak, dokładnie, nie wie, co ma rączki zanurzyć, bo jest Obama, UEFA, Irlandia, Główny Inspektor Sanitarny. E, ile to jest? Milion złotych? O, właśnie, ten milion złotych to mnie interesuje. Jeśli i was interesuje, posłuchajcie... Tak, wiecie co. Ten piątek 13 to naprawdę jest dobry. Małe wyróżnienie. Gratuluję. I przechodzimy do 14 kwietnia. 14 kwietnia pojawiły się y, Mario, Mateusz Baniuszewicz w podcaście o piwie z gośćmi Bartoszem Napierajem, Marcinem Chmielarzem i Tomaszem Rogaszewskim. I powiem tyle. Siedzą takie stare te tryki. I mówią o tym, jakie to piwo powinno być, a jakie nie jest. I że za. Cesarza Józefa Franciszka, to dopiero było piwo, ani to co teraz, te sikiszczyny, etc. Ale w sumie mówią dobrze. Mówią tak dobrze, że warto tego posłuchać. Typ tygodnia. Zapraszam. Myślę, że więcej nie muszę dodawać. Samo o sobie godzina zeszła mi tak szybko, że aż. mmm, Nie wiedziałem. Nie wiedziałem tak naprawdę, kiedy mi to zeszło. Kolejnym podcastem 14 kwietnia jest podcast prosty: Socjalizm a Biblia. Wiecie co? Chłopak się rozkręca. Wojtek się naprawdę rozkręca. Mówi o socjalizmie, mówi o manipulacji, nawiązuje do tego, jak to jest w Biblii, jak to jest w socjalizmie, dlaczego z, y, tak naprawdę socjalizm to nie Biblia, etc. A może jest? Zresztą sami odpowiedzcie sobie na to. Ja w co mi nie mogę polecić z każdym odcinkiem jest coraz lepiej, coraz lepiej i jakościowo jest lepiej i słuchaj, słuchalnościowo jest lepiej także ja będę słuchał więc może i wy posłuchacie następnym o, o, o, o to ja o, morsza strona Kurnika odcinek 18 goń z młotkiem nacjonalistyczną kurę wiecie co? wziąłem sobie dyktafon, poszedłem z maluchami goniliśmy kury yy, ja mówiłem na temat tego, że ja jestem jak słońce, Peru, albo lepiej. Dobra, chcecie posłuchać odjechany w kosmos odcinek bez sensu, to posłuchajcie. Jak nie chcecie, to nie słuchajcie. Dobrze, to na tyle. Wyróżniać ciebie nie będę. I kolejny odcinek teraz będzie Radio Dash. Mystery Confidential, czyli My little pony. Nawet nie wiem, czy My Little pony. Po prostu odcinek o kucykach. To jest bardzo hermetyczny podcast. Jest tak hermetyczny, że jak można powiedzieć zawykowane konfitury. Jeśli nie wiecie, jak się wykuje konfitury, no to wam powiem, to się gotuje gotuje, tak, że robi się próżnia, podpróżnia, tam się później wszystko robi. Żeby to otworzyć, to trzeba mieć otwieraczka czasami. Tutaj bez oglądnięcia odcinku, o którego nie się mówię, ciężko to zrozumieć, mimo że się dobrze słucha. Chłopaki mają taki specyficzny humor, można to posłuchać. Jak to mówi jeden z e, współprowadzących podcastów, y, to jest taki odjechany w kosmos. Znaczy, powiedział to troszeczkę inaczej, ale nie nadaje się to na antenę, ale to jest takie streszczenie tej opinii. Da się słuchać, polecam, szczególnie jeśli ktoś się interesuje różnymi kocykami. No, kolejny odcinek to jest Czteropak. I Hubert oraz Karolina rozmawiają o projekcie Zobaczyć może, e, którego. Założeniem jest integracja niewidomych i widzących zeglarzy na wspólnym rejsie jachtem zawisze Czarny. I powiem wam tutaj. E, tak, Karolina była na rejsie. I była traktowana, no, można powiedzieć normalnie, czyli jak się opierniczała, no to dostawała opiernicz. Jak e, trzeba było coś zrobić, to nie ma zmiłuj, że ja nie widzę, tylko do roboty. No, i chciałaś płynąć, to to rób. To to nie jest jakaś, no, można powiedzieć... E, Ochronka, czy coś takiego. I właśnie o tym yy, bardzo, można powiedzieć, brutalnym sposobie na życie. No bo w ogóle, wiecie co, jakt żaglowy to jest w ogóle brutalność. no Jak ktoś może w ogóle jechać, ciągnąć linii, cieszyć się z tego, że ma cholerę roboty. No, Karolina się cieszy. Ja się cieszyłem, jak ja to słuchałem. Bardzo polecam, małe wyróżnienie. Kolejna mam, kolejną audycję mamy yy, audycję mobilny and git, klak. Git Cloud, przepraszam, yy, i czyli Geek Drax o tableta, czyli co kryje się pod nazwą tablet, jaki są rodzaje zastosowania tych urządzeń. I powiem Wam tak, zacząłem tego słuchać, zacząłem słuchać i dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Oczywiście, od razu Was wyprowadzę całkowicie z błędu. Tabletu nie wymyślił Steve Jobs. A co wymyślił i co ulepszył, albo czego nie ulepszył? Posłuchajcie tego odcinka. To jest dla każdego, kto chce mieć tablet, kto ma już tablet i kto chciałby wiedzieć więcej o tablecie. A dlaczego tablety się do wielu rzeczy nie nadają? Zapraszam. Kolejnym odcinkiem mamy już 15 kwietnia. Anusz Widelec, Żurek Domowy, Ćwikła, Sałatka śledziewa z burakami. Gotują Paweł Prokopowicz i Jacek Kuchnicz. No tak, wiecie co? Jacek się zapomniał zapomniał sobie zrobić żuru na Wielkanoc. Ja, z innej, ja pochodzę z innego regionu i u nas żur, na wielk, żur to jest danie postne, a nie wielkanocne, ale tutaj kwestia smaku i dojścia, chociaż Paweł, Paweł powiedział dobry przepis na żur, ale jak moja teściowa zrobiła żur. O jesteś, jak mi gębę wykrzywiło na drugą stronę, to po prostu ja nie wiedziałem, czy powiedzieć dziękuję, czy powie powiedzieć czemu mnie chcesz zabić. Tak, to nie było takie można powiedzieć super przyjemne, ale ale tak. Odcinek był bardzo przyjemny. Eee, bardzo mi podciekła ślinka. Przepraszam. W ogóle znowu mi podciekła ślinka, jak mówię o tym. W ogóle małe wyróżnienie, Chłopaki się bardzo starają. Oni standardowo mają u mnie typ tygodnia, jak nie ma komu dać typu tygodnia, jeśli się pokazują. No. Tyle dobrego. Przepraszam, muszę się napić kawy, bo przeknąłem ślinkę i mi w gardle zaschło. Kolejnym odcinkiem będzie Magatka 33, dane cynicznie złoto i powiem wam szczerze. Mam Maggatkę Znowu mo można ją słuchać tylko przez y, iTunesa, jeżeli się nie słucha od razu. Ja nie wiem, chłopaki są jakieś p***ane czy coś. Nie spodobało mi się to, że ja muszę później prosić, żeby ktoś mi, kto ma iTunesa, łaskawie zechciał przysłać ten odcinek. W tym tygodniu nie miałem czasu, kogo prosić. W ogóle ja przepraszam, bo, że w ogóle teraz to nagrywam, że tak mówię. Magadka, wkurzyliście mnie. Nie dość, że M4A, nie dość, że odcinek znika, to jeszcze jak nie ma... Kto mi go podesłać? Jak ja mam was o to omawiać? No, róbcie jakieś normalne linki. Wrzucajcie sobie na orga. Ludzie też, którzy nie mają magów, chcą posłuchać. Albo ludzie, którzy nie mają no, tego, no jako to jest, yy, a tego od Microsoftu, iTunes. O. Kolejnym odcinkiem będzie y, dyktafon Sebastiana Budzińskiego. Y, epizod 9, dru drugi sezon, RPG, część pierwsza, wstęp. I tutaj Sebastian mówi nam o tematyce gier RPG. Co to jest RPG? No mniej więcej to to jest RPG. O sprawach dotyczących RPG oraz yy, przemyślenia także i z tego co ja dobrze pamiętam to będzie o Wiedźminie dwójce, yy, który wyszedł właśnie na Xbox albo o Wiedźminie 1 a chyba dwójce dwójce dwójce przepraszam bardzo nie grałem nie zapamiętałem no taki minus osoby która nie ma czasu się podrapać. Kolejnym podcastem będzie Lifehacker. Lifehacker 12. A, tutaj patrzę na ściągę, bo o dziwo nie ma żadnego opisu, który by mi pomógł, i przypomniał, moją sklerozę. Marcin Czerczek, Filip Szarecki. E, a, tutaj. E, Marcin dorwał sobie taką aplikację na iPhone'a. No i to jest aplikacja, która ma jakieś zdjęcie i e, chcesz, żeby. Ją wysłać do ludzi. Oczywiście tu chodzi o to, że jak ktoś nie ma społecznościówki, nie ma naszej klasy, nie ma Twittera, nie ma Facebooka, nie ma LinkedIna, nie ma bla, yy, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, innych bla, bla, bla. To wtedy ym, może zrobić sobie taką pseudo-grupę socjalistyczną, ym, proszę, społecznościową, yy, włożyć zdjęcie, wysłać każdemu dzięki temu serwisowi mailem i to jest komentarz. Jak ktoś skomentuje to zdjęcie, to wtedy odeśle się mail i, i chłopaki później się rozwodzą na tym. Bardzo ciekawa aplikacja. Przez moment myślałem, czy by sobie sam jej nie zainstalować, nie poszukać, nie zobaczyć, ale stwierdziłem, że już mam tyle aplikacji, że ja w ogóle, jak wysyłam zdjęcia, to też wysyłam mailami, bo, bo mi się nie chce. Tak, ja jeszcze będę robił kolejną grupę. Ale to dla osób, które mają ochotę i chęć, to bardzo polecam, bo w sumie o do rozsyłania spamu to może być bardzo fajne. Ale chłopaki też mówią, jak się przed tym zabezpieczyć. I drugim, można powiedzieć, ciekawym lifehackiem jest dyszel dla przepraszam, smycz dla psa, który biegnie przy rowerze, żeby się nie pląta pod kołami, żeby nie było jakiegoś tam tajwańskiego później jedzonka z tego pieska, żeby piesek za daleko nie biegał. Brakło mi tylko określenia jednego. Co zrobić, żeby ten pies nie poleciał na drugą stronę, i nie wpadł pod samochód, oraz to zrobić, jeśli na przykład biegnie się z, dajmy na to, Bernardynem. Jak Bernardyn pociągnie rower, to raczej to ja nie pociągnę Bernardyna. Dobrze. Przepraszam, nie będę się już znęcał nad tym pomysłem. Z psem się biega, ale troszeczkę inaczej mi się wydaje. Ale ja mam inne podejście do zwierząt. Dobra. I przechodzimy do karpiowego Agnieszka Brodzik, Marta Grims. U. Jak normalnie mi się zawsze podobał karpiowy, tak zachwytu. Ura! Super Ekstra bajer. Miam-niam, niam, niam. Tak dzisiaj wam powiem tylko tyle. Ja nie wiem. Agnieszka niby zachęca do czytania Marty Green, a niby nie zachęca. Ja nie wiem, to jest taki, jakiś taki letni. No, powinna być albo gorąca, albo zimna. Albo kubeł wody, albo. och! Nie możecie bez tego żyć. Jak ja, ja to słyszę, to mi się robi aż tak dobrze, że ja to muszę mieć. A ja w tym momencie przeszedłem do tego jako. Dobra, przeleciałem, o czym był ten podcast. No właśnie, o czym był ten podcast? Podcast był o kryminała. Agnieszka rozpowiada się o Marcie jako, można powiedzieć, o nowej Agacie Christy. Ale nie zachęciła mnie do tego. Nie zachęciła mnie ani do Marty, ani do tej książki. Także chyba jest coś nie tak. Nie wiem, Przesłał, może i dam jej jeszcze raz szansę do tej Marty Grimm, ale ale w sumie to tak... Troszeczkę się zapoznałem z Martą Grim. Niby sobie zrobiłem smaka, ale zabrakło mi tego ognia, tego żaru z poprzednich podcastów Czekam na ten żar, na ten ogień i może kolejny mnie znowu zachwyci, że powiem mm, nagrywaj jeszcze Ale jak na Agnieszkę, nie było wybitnie Ale w sumie chyba takie minimalne wyróżnienie można dać Żeby nie było się na, na nią zmienca no. Przechodzimy do 16 kwietnia i podcastu TimiCast, gdzie Bartosz Klimaszewski zaprasza na, nas na bardzo dobrą audycję, której wspaniale się słucha. Jest to audycja muzyczna, także nie ma o czym opowiadać. Powiem tylko tak. TimiCast warto sobie słuchać. Naprawdę warto sobie słuchać. Warto sobie nawet myślałem o tym, żeby zrobić sobie i dzieciakowi płytkę z tego i puszczać mu na dobranoc. Jak już tak przysypia. O. I to byłoby dobre. Polecam bardzo polecam. 16 kwietnia mamy tyflo podcast w Radiu N Gotowanie. Tym razem gościem jest Alicja Witek i opowiada o gotowaniu, o tym, jak zrobić pożar w kuchni, przepraszam, jak zrobić, żeby nie było pożaru w kuchni, jak zacząć gotować, jeśli się oso jest osobą niewidzącą lub bardzo słabowidzącą. Polecam do przesłuchania dla wszystkich. Wiele osób może y, poznać różne szczegóły i dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda życie osoby niewidomej. Szczególnie w kuchni, gdzie tak naprawdę jest dużo niebezpieczeń. Od ostrych noży poprzez gorący wrząca ogień, y, olej i ogień na panikach. Przechodzimy do dyktafonografiki, gdzie w 88, odcinkach, 88 odcinku y, rozma rozmawiają koledzy o klipach. O tyle dyskach, co jest dobre, co jest złe, jakie były nagrywane teraz, jakie lubią, jakie nie lubią. Dobrze mi się tego słuchało, polecam i przeskakujemy dalej. No przepraszam, że ja tak krótko mówię, ale odkąd jestem bez telewizyjny i bez YouTube'owy, to to tak jakoś nie do końca um, można powiedzieć. Um, przepraszam. Tak, nie do końca można powiedzieć. Um, be, be, be, be, be, be, be. Nie do końca jestem tak zainteresowany wszystkimi audiowizualnymi sprawami. No chyba, że jakieś zdjęcie, ale to jest co innego. I 17 kwietnia przechodzimy do podcastu odwyk za stary za młody i tutaj Marti mówi nam o segregacji ludzi względem wieku Biblii, jak Bóg przewiduje emeryturę, dlaczego dzieci mają okres ochronny w Biblii? A może nie, a może właśnie mówi odwrotnie, że Biblia nie segreguje ludzi ze względu na wiek, że nie ma przewidziane emerytury, że dzieci w ogóle nie mają okresu ochronnego. Jak chcecie usłyszeć? Posłuchajcie. Dobrze mówi, ciekawie mówi. Eee, nawet fajne wyciągną te przykłady. No i można powiedzieć w stylu martinowym. Takim lekkim zadziorem. Troszeczkę mu się polepszyło dobrze się tego słucha. Dobrze się słuchało. Takie małe wyróżnienie. Oj, za dużo tych wyróżnień daję. Ale trudno. Mogę, Mogę robić, co chcę. Eee, Czerwona pigułka, czyli kolejny podcast. Mity na temat alkoholu. Rozprawiamy się z mitami na, na temat alkoholu. No, można powiedzieć, że to jest podcast, który już dwa razy nie został polecony, bo uderza we wszystko, co jest związane z alkoholem, we wszystko, co jest dobre związane z alkoholem, z wyjątkiem smaku i jednej, naprawdę jednej ciekawej rzeczy, czyli leczenia się alkoholem w pewnym temacie. Ale to musicie sami wysłuchać. Ja myślę, że nie będę więcej spoilował. Nawet jeżeli macie znienawidzić ten odcinek, wysłuchajcie go. Jeżeli ma, ma wam zabulgotać w gardle, gula ma na, wam wyskoczyć, gały nawierz i zrobienie, a czy yy", oni katają, to posłuchajcie tego, bo może sami macie inne podejście i innym razem im o tym opowiecie. Małe wyróżnienie. Następny odcinek to jest tydzień fotografii. Yy, chłopaki troszeczkę. Bo jeździły sobie po Szkocji, e, wymieniły się aparatami, jeden robił Nikonem, drugi Kanonem, e, opowiedzieli o nietypowych sesjach, e, o sprzęcie, o inspiracji fotograficznej. Dobrze się tego słuchało, może kiedyś dojdę do ich poziomu i będę więcej wykorzystywał chociażby sprzętowo, dojdę do ich poziomu. E, to co mówią, dobrze się słucha, polecam wszystkim maniakom e, fotografii, polecam wszystkim, którzy chcą więcej osiągnąć fotografii, bo bardzo, bardzo dobry podcast. Kolejnym odcinkiem jest Bezdomni, odcinek 11, znaczy kapitan. Odcinek poświęcony jest roz... budowanemu jachtowi przez Bezdomny pod patronatem, nie pod patronatem, pod przewodnictwem kapitana Waldemara Rzeźnickiego. Rozmawia Marcin Czerczak i tutaj słyszymy dlaczego jest budowany ten statek do, do czego będzie służył, kto będzie płynął, co jest ważne na wodzie, dlaczego tak naprawdę to nie umiejętności są ważne, a zapał i inne sprawy oraz kiedy być może skończą budowę. Małe wyróżnienie, zapraszam do słuchania. Kolejny jest na naszej liście podcast Cienie przyszłości pod tytułem wino Babilonu czyściec. Chłopaki zastosowały, można powiedzieć, konstrukcję z poprzedniego, Yy, odcinka, czyli najpierw, yy, co mówią inne kościoły, Kościół katolicki, yy, objawienia, etc., jak jest w piśmie świętym, a jak jest naprawdę, yy, jeżeli ktoś się interesuje, warto posłuchać. Jest to nawiązanie do poprzednich odcinków, warto słuchać całości. Yy, polecam. Następny mamy podcastem. To jest Tyflo Podcast Olympus DM670. I tutaj nie sprawdziłem tylko jednej takiej rzeczy albo nie zapamiętałem, jak się cenowo ten nowy dyktafon sprawuje względem LS3, bo bardzo jest podobny z tego, co się od, słucha w opinii, jeżeli ktoś planuje wymianę nagrywajki na lepszą, jeżeli ktoś planuje w ogóle kupno nagrywajki, a nie myśli tylko o można powiedzieć top sprzęcie y, dla podcastera, czyli o firmie o marce Zoom. To polecam do wysłuchania, zapoznania się alternatywami, zapoznania się plusami i minusami, bo to jest podcast nie tylko dla osób, które y, są niedowidzące i niewidzące, ale też dla każdego podcastera, dla każdej osoby zainteresowanej nagrywaniem. Polecam. Yy. Kolejny odcinek to jest 18 kwietnia, czteropak. Y, killer i Mysza y, rozpoczynają nowy projekt czteropaku: Podcast Narzeczeński. Y, czyli opowiadanie o tym, jak. Y, Yy, mysza spotkała się z killerem jak yy, no, ten, tego się w sobie zakochali yy, jak wygląda, można powiedzieć, miłość osób niewidomych yy, jakie są uprzedzenia społeczeństwa wobec nich wiecie co, ja tam powiem tylko tyle yy, ja ich tak tak. dopiero chyba sobie teraz uświadomię, że oni są niewidomi bo słyszałem jak szli i stukali laskami oni po prostu tak prowadzą ten podcast, a oni tak w ogóle prowadzą te podcasty, że nie widać tej niepełnosprawności u nich. Bardzo polecam Typ Tygodnia, jak dla mnie. A, i to był odcinek 29, Czteropak. Jestem ciekaw, czy w końcu dadzą to jako nowy, czy dalej to będzie leciało w systemie Czteropak. Nic doda, nic ująć, jak już dałem Typ Tygodnia, warto powiedzieć, że do posłuchania. Następnym podcastem są Nadgryzieni, już 81 odcinek, Urodzeni Przepraszam, urodzeni mordercy. I tutaj mamy kilka ciekawych, oczywiście, informacji. Ja zapamiętałem, że e, będą ekrany Retiny od Sharpa, że Apple rozdaje Snow Leoparda za darmo, że e, są nowe kolejne trojany na OS X A jej, Tak, haterswo się we mnie odezwało i wiele, wiele innych. Dobra, ponad godzina do słuchania. Także zapraszam i polecam. Kolejnym odcinkiem do wysłuchania jest Tyflo Podcast Czytniki ekranu w systemie Android. Czyli tutaj mamy omówione trzy rodzaje czytników do tabletów. Nie tylko do tabletów, do systemu Androida. Jak je instalować, jak się nimi posługiwać, ich plusy, ich minusy, ich ceny. Niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne. Także do wysłuchania. I mamy teraz następny odcinek, to jest ławka po godzinach, prawa autorskie to rzecz święta. Łukasz Ławicki, nie wiem, jak mi się wydało, że dawno niesłuchany, no tak, bo chyba troszeczkę już nam zniknął, tak, można powiedzieć z oczu, z uszu, z katalogu i opowiada o tym, jakie nowe usługi są w grupie Inspire, jak wygląda jego rozwój, jak się wspomaga nowymi handlowcami, oraz tym, ile kosztuje złamanie praw autorskich, jeśli się nie chce, jeśli się nie chce procesować. No, także zapraszam do wysłuchania. Ciekawy odcinek, małe wyróżnienie. Płynie małe filmidło, poziom niższy niż parter. Chłopaki opowiadałem o kilku filmach, rozwodzą się, dawno ich nie słyszałem, nawet miło się słucha. Tematów jest tak wiele, że ciężko omówić. Małe wyróżnienie, warto posłuchać. Jak mówię, jestem nie w temacie, nie oglądałem tych filmów, ciężko mi było zapamiętać, a stwierdziłem, że nie będę wynotowywał i skoro i tak to miał być krótki podcast, a ja się i tak nadal rozwlekam. Przechodzimy do raportu Martina. Lokomotywy, lasy i policja. Czyli audycja yy, chyba z tego, co mi się wydaje, to znowu zmienił Martin nazwę z ra raportu teraz na Lewatywa Mózgu i mówi o lokomotywach, o zatrzymaniu lokomotyw, o lasach, że państwowe, niepaństwowe, prywatne, nieprywatne, o tym, że policję można nagrywać, nie można nagrywać, co robić, jak cię policja zatrzyma. Bardzo ciekawy akurat odcinek, bo można się kilku rzeczy dowiedzieć, jak się bronić przed niektórymi sprawami, chociażby. Damo małe wyróżnienie? a damo małe wyróżnienie. Kolejny jest Hubert Spandowski, Mando z podcastu Radio SK i tutaj mamy opowiadanie o Stevenie Kingu. Wiecie co? Mando to i sama w sobie. Polecać za bardzo nie trzeba tym, którzy go lubią, bo i tak go już na pewno już przedawno przesłuchali, ale to jest ciekawy odcinek, ciekawe podsumowanie. I o dziwo. Odcinek wolny, wolny od spoilerów, więc można słuchać spokojnie, zasiądź sobie słuchawkami, wziąć sobie do ręki kawę i posłuchać. Małe wyróżnienie. Polecam. Yy, co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Hmm. Yy, a! Jest jeszcze Grzegorz Damp w Labuda, który, którzy się, i oni we dwójkę, rozpływają się właśnie nad zbiorem Serca Atlantydów. Dobry odcinek, powiem tylko tak. W mojej bibliotece nie ma Kinga, nie dość jest daleko, to nie ma Kinga. Na razie mi nie stać, żeby kupować. Ja słucham tak mando, można powiedzieć, pół na pół zadowolony, bo później tylko wiem, że ja powinienem sobie zrobić tylko jeden wydruk nazw tytułów yy, Radia SK, Radia Steve, Stephen King lub jak kto woli Stefan Król po naszemu i kupić to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Gorzej, że ja nawet nie mam, gdzie tego położyć w domu na razie. Także przechodzimy do Kapoka, gdzie w 84. odcinku na platu Boju Godaj, czyli Bartek Biedrzycki, rozpływa nam się na temat palenia śmieci yy, w sanktuarium, nie sanktuarium, przepraszam, w sanatorium, bo Konstancin ma jeszcze łatkę sanatorium, łatkę, nie łatkę, przepraszam, będzie mnie zaraz gryz, ale to gryź, trudno, jestem daleko od Warszawy. To jest uzdrowisko, o przepraszam, nie jest tylko to jest uzdrowisko, miejscowość jest uzdrowiskowa, opowiada on na temat planów karczowania działki, którą się opiekuje, jak mu to w tamtym roku nie wyszło, bo kilka rzeczy nie przemyślał. W sumie ciekawy odcinek, jak zwykle u Godaja, małe wyróżnienie, polecam do słuchania. I co ważne, nawet nie, gdyby nie powiedział, że nagrywa w samochodzie, to bym tego nawet nie słuchał lubię takie odcinki. Jak się dobrze słucha, miło się słucha i tylko się założyć się skończyło słuchać. I przechodzimy do kolejnego odcinka, czyli tym razem mamy znowu Lifehackera, odcinek 13, Marcin Czerczak yy, i 22 zasady yy, życia Hangzina. Yy, czyli można powiedzieć po naszemu, jak oni to mówią, yy, czyli Filip Szareczki, Marcin Czerczak, yy, mistrz Shifu, i przytaczają różne chińskie y, przysłowia, stare, stare przysłowia, jak choćby to, że jeżeli nie, nie wiesz co powiedzieć, to powiesz y, stare chińskie przysłowie. O! Czy starą chińską prawdę? No nieważne. Posłuchajcie, sami się dowiecie. Nawet ciekawie to wyszło. Y, kolejnym jest y, znowu Filip Szareczki, ale tym razem z Grzegorzem chińskim i przedział rozmów. Świat szedł na Obamów i Romnejów. No, ja bym powiedział, że chyba jeden ze słabszych odcinków tych panów. Jakoś nie uśmiechnąłem się, ale cóż, warto przesłuchać, bo i tak krótki. I przechodzimy do ostatniego naszego yy, yy, podcastu, który będziemy szybko omawiać. To jest yy, Tomasz Agencki z podcastu Agent Tomasz Nagiej Nakarmić, Głodnych Przyodziać, czyli co nam z nowego, ciekawego wymyśliła Unia Europejska. E, tym razem nie będzie poczekalni e, i w przyszłym tygodniu też nie będzie poczekalni i prosił o to, żeby się wypowiedzieć, czy Wam to odpowiada, czy nie odpowiada, bo poczekania będzie osobnym nowym podcastem. Agenda nam się rozrasta. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony się nie cieszę, bo miałem wszystko razem skondensowane. I wiecie co? Posłuchajcie też o minimalnej stawce podatku według Buffetta. Dlatego, że chyba na, nasi kochani te nam coś próbują takiego usmażyć i dlaczego to jest dobre albo dlaczego to jest złe. Polecam. Małe wyróżnienie. Także dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Szybko go montuję. Tak na żywca, żeby to już poszło do tej sieci. Jeszcze raz przepraszam za wysłuchanie. Odcinek był jak PKP, czyli polski kochany podcasting. Bywa różnie. Dziękuję za, do, i do usłyszenia za tydzień. Spotka się z Wami Jacek Kuchmieszcz.